Mesody są so tu me żeby zapogodać, so potuncować no, i pospiewać noże tedy grojta. De. Cinda, cinda, cinda do, kaszebsko kapelagro. Cinda, cinda, cinda do, kaszepsko kapelagro. Może bez strach cele wiedzieć, jak kaszeby żyją. Jową tedy zaru, powiem, co jedzą i piją. Cinda, cinda, cinda do, kaszepsko kapelagro. Cinda, cinda, cinda do, kaszebsko kapelagro. Renoklości z bolwy, czasem grok z kapusto. Na wieczerza bulwę z mlekiem, zapiekany tłesto. Cinda, cinda, cinda do, kaszebsko kapela gro. Cinda, cinda, cinda do, kaszebsko kapela gro. Mleciemy, też wiele pijem, w całe kopę. Temu nasze białci są tu piękni i roboczy. Cinda, cinda, cinda do, kaszebsko Kapelagro. Cinda, cinda, cinda do, kaszebsko Kapelagro. Tata do wieczerzy do mama jaja smaży. Noże stary, jak nie dojesz, doba ci so zażyj. Cinda, cinda, cinda do, Kaszubsku Kapelagro. Cinda, cinda, cinda do, Kapelagro. Tata, dziewzo, jajo, ja, Mama wie, już wie, w nosce, wie, Jak wie, co, tata, spac położy. Mama w no klości. Cinda, cinda, cinda do Kaszubsko kapela gro Cinda, cinda, cinda do Kaszubsko kapela gro Reno, mama, tatka, budzi. Stary band tle ścierzy. So widzi, że ją z prałacisu so bez wiecierzy. Cinda, cinda, cinda do, kaszopsko, kapelagro. Cinda, cinda, cinda do, kaszopsko, kapelagro.